Keine, uh, Ale wiedzmy o tym, że to jest niezgodne z e Słowem Bożym. I to do niczego nie doprowadzi. Denn die w i a t vergeht. I zmierza w kierunku swojego sądu. Ale również jest drugie niebezpieczeństwo. Die Dinge, die in der Welt sind. To znaczy, te rzeczy, które są w tym świecie. My możemy być bardzo odosobnieni od tego świata. A pomimo tego, możemy te rzeczy tego świata w naszym、mm、e r a e n i naszym -hmm. m i t t e Możemy brać sobie do serca, albo możemy je posiadać wśród nas. Teraz p o s t o l mówił Ci e dwa. d i n g t e l wyjaśnia tutaj te trzy rzeczy, które są w tym świecie: chodzi tutaj o pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, i to jest p y c h a życia. Sicher, Jestem pewny, że nie jeden z braci ma coś na ten temat do powiedzenia, ale chciałbym trzy rzeczy. Ale chciałbym tutaj przedstawić trzech mężów z Starego Testamentu, Gottes, pochodzących z ludu Bożego, die którzy z sobą charakteryzują te trzy rzeczy z tego świata: lustwo z fleściem, porządliwość ciała, to jest na przykład、e, Samson. Czytamy jego historię w Księdze Sędziów. Bóg mógł go użyć. Ale pożądliwość jego ciała doprowadziła go do upadku. Druga rzecz, pożądliwość oczu. To jest Achan. Sie hatten den Auftrag, alles zu verbannen. Izraelici otrzymali polecenie, aby wszystko uważać za przeklęte w tej walce. Ale czytamy, że a c h a m zobaczył oczami swymi. I zabrał z łupu pewne rzeczy i ukrył je w swoim namiocie. Przecia, trzecia rzecz to jest s y c h a życia. Ich glaube, das ist die größte Gefahr.、Ja、myślę, Und besonders für Brüder, denen Gott einhabiliert. Und ich möchte auf einen Mann hinweisen. Męża, es ist Gideon. Gideon. Die Bibel spricht gut von Gideon. Dobrze, dobrze er Bibel s p wird d in Hebräer n e 11 zu den Glaubenshelden gezählt. On jest zaliczany do tych mężów wiary w historii ludu izraelskiego. g ó g mógł przez niego doprowadzić do cudownych zwycięstw. A potem czytamy, że przyszli do niego ludzie z pochlebstwami. I zaczęła wzrastać w jego sercu Pycha. I sehen, dass erst am Ende seines I czytamy przy końcu jego życia. Und es e s wird r To richtig f f e bei seinen Söhnen. n b a r To zaczęło się dopiero przy końcu jego życia objawiać, a w, w pełni objawiło się w jego synach. Wolę i diese Verse hier in besonderer Weise zu unserem Gewissen reden lassen. c h c i e l i b y m y pozwolić działać tym wierszom w szczególny sposób na nasze sumienia. Nie miłować świata, ani nie miłować rzeczy, które są w tym świecie. Chciałbym wrócić troszeczkę i parę słów powiedzieć na temat trzynastego w i e r s z a ただ、私たちは、私たちの3人、ジュニアン、ジュニアン、ジュニアン、ジュニアン、ジュてアン、ジュニアン、ジュニアン、ジュニアン、ジュニアン、ジュニアン、ジュニア To znaczy to, co jest na pierwszym miejscu charakteryzują c e te trzy grupy, to znaczy Ojców, Młodzieńców i Dzieciątka Bierze. j e ś l i Brüder einverstanden sind, jeśli się z tym zgodzą, dann s e h ich diese v r s a sozusagen als Überschrift das folgende a To ja mogę te i e r s a potraktować jako Titel następującego. Denn die Następującego tematu, który w następnych wierszach w szczegółach dopiero jest omówiony. n u e n j ü n g l i n g o den dummen n n e i e k a n n t wiemy o tych młodzieńcach, dass sie r t h a e n Że oni mieli Moc. To można zaobserwować w obecnych dniach w czasie z a w o d ó w sportowych. Można zaobserwować też i, i, w wojsku, I jest to stwierdzone, że tylko m ł juni mężczyźni mogą rzeczywiście te trudne zadania spełniać. Znaczy, oni mają siłę, energię i wytrwałość. Tak, ale wiemy, tutaj chodzi o sprawy d u c h o w e a nie o te cielesne. 中には、猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が i が猿が e が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿がはが猿が e が猿が猿が猿が猿が猿は猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が��猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿が猿 d t e g a m y e to w i r k u n a t r die z u k u n t o ma zawsze swoje skutki na przyszłość. I dobrze, że tak jest, i o to to chodzi, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że tylko z w a s ą pomocą jesteśmy w stanie zwyciężyć Satana. l a d e u t s c h e e r f a r u n n i n d wertvoll und auch nötig. Doświadczenia są wartościowe i pożyteczne. Ale te doświadczenia nie wystarczają, i to też tutaj możemy stwierdzić z t e k s t u abyśmy zawsze w przyszłości mogli zwycięstwa dokonywać. i d e u s c e n s a g m s i u c h o r b e e o r n a s i n d aber s Po niemiecku się mówi, że ktoś może spocząć na laurach. To jest też w Polsce znane. Spam na luź. Spam na luź. Tak? To jest ta konkreta, jak się dzieje. To jest ta konkreta. To jest i ta k i e n i e b e z z p i e e c ń s t w o że możemy spocząć na laurach. I jeżeli chodzi o doświadczenia, to w tym widzimy zarówno plusy, jak i minusy. My mamy franskim mamy kwartałach, prawda?、Ja. jedną kwestię celu, że będzie szpokom, w w tym to tym roku bo 私たちは a ただいま。ただいま、ただい r ただいま、ただいま、ただいま、ただいただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、たいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、ただいま、いま、たいいい Już bracia na ten temat tego zmiany sposobu pisania już powiedzieli, wyjaśnili to. Nunik nie m o g g i e s c h lesen, a was ich a v o n s t a d n habe, s t i e s e s W prawdzie potrafię dobrze czytać, ale to, co zrozumiałem z tego, to, to mianowicie. Pisarze z Nowego Testamentu pisali po grecku. Das heißt, eine h a n d l u n i e r v e r g a n g e n h e i I oni pisali w pewnym Stylu, który rozpoczynał się w przeszłości. I pisali to w ten sposób, że zakres oddziaływania ich wism sięga aż do dnia dzisiejszego. I ten zwrot w liście napisałem wam. 私たちは、岐阜は、岐阜は、i 阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、t 阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阜は、岐阘��は、 Jeśli wy będziecie ten list czytać, to ja wam tak i tak napisałem. I ja rozmyślałem już nad tym długo, dlaczego Apostol Jan tak czynił. On chce po prostu przenieść się w zakres myślenia tego czytelnika. On po prostu się bardzo stara o to, Aby czytelnik dobrze zrozumiał to, co odpisze. I to mi dało wiele do myślenia, abyśmy i my, jeżeli my rozmawiamy, lub przemawiamy albo piszemy coś, abyśmy się bardziej nastawiali na te. Umiejętności odbioru tych współwierzących, którzy nas、e, słuchają lub coś czytają. Nie chodzi o to, abyśmy wszelką siłą nasze własne myśli starali się przeforsować, ale chodzi o to, aby b o ż e myśli były właściwie zrozumiane. I aby te myśli były.、E, ど p r j i a dla wszystkich o o i v e p r e s <c oughs> s y o j i n c <oughs> <Are they? laughs> Ten List, który mamy przed sobą jest bardziej korygujący niż listy pastoralne, pastorskie.、Yes. Pastorskie. The heresy, którą、uh, John w i e d i a ł wtedy wiedział, was a desperate attempt. h e heresy, t h a t John kontemplated, was a terrible a t t e m p とは違って、私はそれ見たのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを ワンフェアツワフェ The enemy made no difference as to the Experimental state of the believer. The f e i n made no difference between the erfahrungsmäßigen circumstances of the believer. He would attack the whole family of God. And each in their station would need to be a w a k e ひたすらですが、どなすこいさん、え、hmm. ja mm、ふびんやん、うわしゃち。 全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言葉で言うと、全ての言葉で言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全ての言葉で言うと、全て Nie było żadnej rewizji, żadnej korekty tego, co już było powiedziane. He was declaring the original, unchanged content of the gospel. Er war, er ursprünglichen, unveränderten charakter des Evangeliums. Ja tutaj w y j a ś n i a to niezmierną, objawioną już w e w a n g e l i i prawdy, czy rzeczy objawione. But w h e n John wrote, novel forms were being introduced, しかし、Johannes は、新しい方法が変わっていない。新しい方法が変わっていない。新しい方法が変わっていない。新しい方法が変っていない。 And so e r i n n e r t d e r v a t e r a n das, w a s So e h i l d e n here e m i n d s us a t they had in him. It says, what they have in him. It says, what they have in him. t t is, here is the word that they have in him. It i t a t t e y know in a r d to o f or c a r a c t e r It is not what they know in regard to office or character. It is not what they know in regard to office or character. Tu nie chodziło o to, co wiedzieli o urzędzie czy o charakterze. Nie c o d z i ł o o to, co wiedzieli o urzędzie czy o charakterze. Nie c o d z i ł o o to, e wiedzieli o radzie czy o radzie. Nie jest tu napisane o tym, że wiedzieli o zbawiciela albo odchubiciela. Jest nic gorszego nic o t s z e g o jak wiedzieli o ludzkości.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 このことは知っております。このことは知っております。あなたは、何を言うのわ e るこ u t 何を言うの h かる e とは、何を言うの s かることは、何を言うのわかることは、何を言うの They have been in conflict. They were in conflict. They were in conflict. But they had blessed victory. But they had here a boguslavian victory. The deceitful world with its lusts is passing. The deceitful with its lusts, The with The betrygrisze world, world, would is passing. its go.「ただ、た i ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、o だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た d ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た i た t ただ、た h i だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、n だ、ただ、ただ、ただ、ただ、た z た c h だ、ただ、ただ、ただ、e だ、ただ、ただ、ただ、た c ただ、た a ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、To słowo, które pozostaje w nich. h i s word would form their thoughts. And would produce the mind of Christ in them. And would produce the mind of c h i s t in t h e And would produce the mind of Christ in them. it w u l d be t h h w o u l possess the same Christ. They had treasured up his word in their souls. Treasure. Yeah. They had his word in their seals, like a s k e l r They had the Bible in their o t hearts. Every word was the word of the Lord. Every word, which you heard, was the word of God. Every word, which you heard, was the word of God. But れ h i s required、er、l a b o と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時 o と e 間と t e と時間と時間と時間 d 時間と o 間と時間と時間と時間 e a 間と n 間と時間と時間と時 r と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時間と時 It would need the time of meditation and the spirit s ministry. It would need the time of meditation and the spirit s ministry.、Ah, ja. und, äh, den Dienst des Geistes. And so this precious treasure. And so this precious treasure. I the said, the power of their thoughts and conduct was the strength of their thoughts and their thoughts. It gave them strength. It gave them strength. And I would suggest it gave them Nazarite strength. Nazarite、no. strength. Number six. a l s it w i v e you a z r e t 4.6. n I think 14 times we read the word separation. 14 times e read the word s e p t i n Can y e p e e verse? I b e l e e 14 times the word separation occurs in Number 6. 私は今、4つのコンビニの4つのコンビニの6つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの4つのコンビニの Ale to właśnie ci mocni stali się obiektem szczególnego ataku. Ale charakter t e g ataku nie był dyrekt, tylko s u b t e l n Jeśli chodzi ten, o charakter tego ataku, o rodzaj tego ataku, to nie był to atak bezpośredni, lecz taki podstępny. Są to temptacje, zwłaszcza dla tych vollj e n e r g i Das waren v e r s u r e f o l c h e die v o l l Kraft a r e Były to Pokusy, dla tych, którzy byli szczególnie pełni energii. Denk wir an die Bewegungen, die den Fortschritt der Wohlfahrt des Menschen herbeiführen sollen. Pomyślmy o tych wszystkich Ruchach, których celem jest dobrobyt ludzkości, polepszenie losu człowieka. We've already touched on the political, the educational, the religious. the t e n p ä a g i s n i s e n b e m d e n e r t e d a b o t t e p l i t a t e e a i o n t i n s d The temptation is to be diverted and to elevate m a n k i n d <coughs> Yeah, that's my、okay. other i n、no, g diverting. d i v r is o go to one side. Yes. Yes, yes, yeah. e u s e i n a n d e r to g Did you translate that? Yes. The, the, tempta the temptation now is to correct social and civil、uh, order. イエステラスフォクサーブ、プラヴィチテン、スポーツネアド・ゼビルネワーク。The energetic Christian can be turned aside in this matter. The. The fact that Christus in these things is being s i d that Christians with energy can be t a k n away f r o this. It's the sphere of the world. It, the world is perceived as an opportunity to do good. Angesehen Gutes zu tun. I so the young are diverted to seek the glory in the d a r I because the młodzi mogą zostać odciągnięci, skierowani w jedną stronę, aby szukać chwały tego świata. The danger is for the young men to be entangled. With what is opposed to the father's son. And the fear is for the young people to be in that, which is the father's r i g e t It is clear that Satan wants to turn u s a s i d e t y Jest rzeczą, jasną, jest rzeczą jasną, i s z a t a n chce nas odciągnąć na swoją stronę. John, ale, Johannes, ale jest również rzeczą jasną, iż apostol Jan wünschte, że die ż Jünglinge, ebenso wie die j e Väter, In dem bleiben möchten, was sie l e r n t hat. Że było pragnienie apostoła Jana, aby ci młodzi ludzie, podobnie jak ojcowie, trwali w tych rzeczach, które się nauczyli. <głos> m ł o d z i e ń c y nie osiągnęli tego stopnia rozwoju jak ojcowie. <głos> Über das Ziel, was die v ä t e erreicht haben, würden wir gerne länger nachdenken. A ten cel, który osiągnęli Ojcowie, to chętnie byśmy jeszcze dłużej rozważali. z j e hatten c h r y s t u s Oni m i am Anfang ist. I sie kannten nichts a n d e r s als Christus. A nikogo innego czy nic innego nie znali jak tylko c h r y s t u s a Jeżeli go w taki sposób będziemy posiadać w naszych sercach, kann uns niemand e t w s h i n z u f ü g selbst der Himmel nicht. To nic innego nie jest w stanie nam coś dodać do tego. Nawet same niebo nie może nam czegoś dodać. Ale do tego stanowiska, to młodzieńcy jeszcze mają pewien odstęp, pewną odległość. e d Ale jest to jednak ważne, że możemy o nich przeczytać, że das Wort Gottes in ihnen bleibt. że Słowo Boże trwa w nich. Sie hatten Energie aufgewendet, Oni użyli wiele energii, das Wort Gottes zu studieren. Aby Słowo Boże studiować, das geht nun mal über den Verstand. To nie, nie, nie da rady, aby tylko to zrobić umysłem. Aber der I tak, żeśmy Sondern, ł wenn e wir tych a w Gottes Wort lesen oder hören, musi 30 cm tiefer fallen. Bis in mein n Herz t hinein. Ich meine s e damit, dass das Herz der Sitz meines s Willens ist. 私は私の声を持っていることを知っている。ただ、私は、私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは Już było wspomniane, z jaką intensywnością powinniśmy słowo Boże czytać i do serca swojego przyjmować. Tylko wtedy będziemy silni i będziemy w stanie złego zwyciężyć. I żeśmy już słyszeli, że chodzi tutaj o to słowo i s s a n e Boże. Es ist nicht das Wort, was der e w a n g e l i s t Johannes im ersten Vers seines ersten. Kapitel z m Evangelium meint. Es hat schon ein Bruder darauf hingewiesen, dass wir ihn, den Herrn Jesus, nicht erkennen, letzten Endes nicht erkennen und erfassen können.